Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli prowadzę bloga namyślnikrower.com, a to jest drugi odcinek podcastu Koło Rowerów. Ta audycja jest wypełniona rowerami po brzegi. Znajdziesz w nim mnóstwo porad, ciekawostek, wywiady z interesującymi osobami, a także dowiesz się mega, mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. A więc ubierz słuchawki, wyjdź na spacer albo rower, bo zaczynamy! W tym odcinku będziemy rozmawiać o mieście, w którym samochody jeżdżą pod ziemią, infrastrukturze rowerowej w Krakowie i Poznaniu, o tym jak powinna wyglądać infrastruktura rowerowa, czy warto spróbować urlopu z Akwami, a na sam koniec dowiecie się dwie rzeczy o dzisiejszych gościach, których na pewno o nich nie wiecie. Zapraszam! Dzisiejszy podcast nagrywam z pokładu statku kosmicznego, a wraz ze mną jest jego załoga, czyli Maciek Kurek i Majka Gęgotek. Cześć. Hello. Maju, wiem, że Maciek jest rodowitym Krakusem, a ty, o ile się nie mylę, przyjechałaś z Poznania, prawda? Szalina. Szalina, tak? <laughs> Jeszcze dalej. Ehm, dobrze, w takim razie mm, powiedz nam... czy znaczy nie, dobra, masz... Y, y, pod... Poniekąd rację, dlatego że przez 8 lat mieszkałam w Poznaniu przed Krakowem, ale tak naprawdę pochodzę z koszaliny. Powiedz mi w takim razie, jak już jesteśmy przy Poznaniu, bo pociągnę temat, to mnie najbardziej interesuje. Jak w Poznaniu stoi sprawa z rowerami? Jak w ogóle tam wygląda udział rowerzystów na, na jezdni? Czy są jakieś takie przystosowania dla nich typowo zrobione? Wiesz co, zadajesz mi bardzo... Ciężkie pytanie w bardzo ciekawym czasie dla Poznania, dlatego że to jest trochę tak. Ja nie wiem, czy. Z... Nie sobie wytniesz. Napisałam artykuł kiedyś na temat tego, jak się jeździ w Poznaniu rowerem i on nie był przychylny Poznaniowi, natomiast teraz to wszystko się zmieni, bo jakby, wiesz, jest nowy prezydent, prezydent jeździ rowerem. Myślę, że to jest jakby nieporównywalne. Wiesz, ja, ja też nie mieszkam tam od, od roku. I myślę, że to, co się zacznie zmieniać, to zacznie się zmieniać od przyszłego jakby, sezonu. Więc nie pytaj mnie o to, bo to jest bardzo ciężka kwestia. Dlatego, że ja, ja już to skomentowałam i może czasami się tego wstydzę na tym, na, na, moim, na naszym blogu, ale jakby wiesz, tak. To jest coś, co jakby z jednej strony wiem, że, że Powinno być w Poznaniu lepiej, natomiast z drugiej strony, wiesz, no nie chciałabym krytykować Poznania za bardzo, dlatego że w Poznaniu jest źle, ale na pewno będzie lepiej i to jest na... Już, już się dzieje. Ja mogę Ci powiedzieć za to, jak się jeździ w Poznaniu, ponieważ zanim Maja przeprowadziła się do Krakowa, no to kilka razy zdarzyło mi się tam jeździć, że, żeby ją odwiedzić, prawda? Mhm. I to, co mnie zaskoczyło w Poznaniu, to jest fakt, że cały czas jest remontowany, to po pierwsze, to znaczy pewne rondo jest remontowane bodajże od dwóch albo trzech lat co, co, co sam widziałem natomiast w Poznaniu jest zaskakujące to, że wszyscy jeżdżą w chodnikach autentycznie w Krakowie zdarza się, że rowerzyści jeżdżą w chodnikach, natomiast to jest powiedzmy margines, to jest odstępstwo od normy natomiast w Poznaniu jest to normą, wszyscy jeżdżą w chodnikach. fakt, że one są szersze niż tutaj w Krakowie ale też ruch samochodowy jest większy, szybszy co... co Bardziej przepustowy. To, to ja, mam w takim, ja mam w takim razie jedno pytanie odnośnie tego, bo mówi, że jeżdżą po chodnikach. Wiesz o tym, że jeżeli jest powiedzmy droga, na której można jechać 70, to rowerzysta, o ile jest tylko taka możliwość, ma obowiązek jazdy. To nawiązujesz do tego, czy, czy oni po prostu jeżdżą po chodnikach, bo się boją jeździć po ulicy, czy, czy jest im po prostu, nie wiem, wygodniej? Co? Też chyba Poznaniacy nie są do końca przystosowani do jeżdżenia po ulicach, bo się boją. I myślę, że nie wiem, część pewnie zdaje sobie sprawę, że powinno być tak, że będą mogli jechać po, po, po ulicy samodzielnie. Natomiast większość to są takie bardzo przepustowe, duże drogi, gdzie naprawdę nie jest bezpiecznie. I to, że tam powstają ghostbiky praktycznie co sezon, jest jakiś nowy, dlatego że zginął rowerzysta, to nie jest przypadek, że to Poznań jest. Dobrze, w takim razie mam wielką prośbę, wytłumacz co to są ghostbiky, to po pierwsze, a po drugie chciałem cię zapytać, a jak może was zapytać, jaka jest kultura właśnie wśród, wśród tych rowerzystów, ponieważ no, osoby, które jeżdżą po chodnikach nie wydają mi się za bardzo zainteresowane samymi rowerami, więc podejrzewam, że, że kultura takiego rowerowego obycia wśród nich też jest raczej dość mierna. Um, wiesz co, ghost bike to jest e, e, rower, który stawia się jakby po śmierci rowerzysty, up, upamiętniając to zdarzenie i rowerzystę. To jest trochę odpowiednik krzyży, który stawia się w, e, przy szosach, w miejscu, gdzie doszło do wypadku śmiertelnego. A, a jeśli chodzi o kulturę rowerową, to jest trochę tak, że ja sobie dopiero zdałam sprawę, że jest jakaś kultura rowerowa,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 A jeśli chodzi o to drugie pytanie, od kiedy? Bo ja jeżdżę na rowerze, tak regularnie dojeżdżając do szkoły pracy. Gimnazjum. Nie Mam ża. staż. A czyli jakiś rok. <laughs> Proszę cię. Dobra, to, to, to w takim razie do, do, do rowerów wrócimy za moment. Ejtorykalnie Majka ma trochę więcej lat niż, niż wskazuje na to jej zachowanie. Aha, <laughs> <laughs> jeszcze... Mieście, tak, dokładnie. Dobra, to do, do roweru wrócimy za moment. Wróć, przejdźmy do bloga. Powiedzcie mi, dlaczego wasz blog nazywa się akuratnie statek -kosmiczny .pl, a nie na przykład rower-miejski-blog.pl albo coś podobnego. Mielibyśmy zdecydowanie więcej użytkowników w ten sposób. Tak, rzeczywiście. Nazwa jest dosyć nietypowa, natomiast wynika ona z pewnej historii. Otóż nazwa... Sama domena została zarejestrowana już 5 lat temu. Wtedy założyłem innego bloga, który nazywał się Statek Kosmiczny i publikowałem na nim rysunki, powiedzmy, satyryczne. Formuła się wyczerpała, została mi domena i postanowiłem, że wykorzystam ją na kolejnego bloga. Natomiast nazwa wywodzi się z tytułu jednego z albumów zespołu Ścianka, którego byłem i w zasadzie jestem nadal wielkim fanem i uważam, że to jest najlepszy zespół, Rokowy w Polsce. No i oni nagrali taki album pod tytułem Zatok Kosmiczny. A ja musiałem się z tym wszystkim zgodzić. Inaczej nie mogło być publikować, tak? No właśnie. Dobrze, w takim razie. I nie baliście się w ogóle, że, że nazwa tego bloga i, i właśnie brak jakiegokolwiek akcentu rowerowego nie będzie się kojarzył rowerzystom, czy właśnie stawialiście na to, że. Jak już ktoś wejdzie na tego bloga i zobaczy, że on się nazywa statek kosmiczny, to łatwiej mu będzie skojarzyć nazwę statek kosmiczny na tle tych wszystkich innych blogów poświęconych tematyce rowerowej. Wiesz, pozostanie przy nazwie też wynikało z trochę prozaicznej rzeczy, mianowicie chcąc znaleźć wolną domenę internetową, która nawiązywałaby do rowerów w jakiś sposób. No Trzeba naprawdę mocno się nakombinować albo szukać różnych innych końcówek nomen niż PL albo no nie wiem, wymyślać jakieś dziwne nazwy. Tak. Po pozdrawiamy już nieżyjącego kominka.es Na przykład. Z drugiej strony, wiesz, my chcieliśmy być tak mniej więcej jak Radek Kotarski ze swoim blogiem pod tytułem Polimaty. Bo to są Polimaty, to nawet nie jest słowo rozumiesz, my mamy już słowo, które istnieje nikt tego nie sprawdzałem to, A to nie jest tak, że on ma blog, który się nazywa blog naukowy, albo nie wiem sprawdź to, jak to działa i tak dalej on ma blog, który sobie wymyślił, ta nazwa jest wymyślona, więc wiesz, my idziemy tą drogą mogliśmy iść na i na, na, nazwać naszym, nasz blog na, na rowerką, ale, ale nie. jednak nie Chciałem podkreślić, że ta domena jest już zajęta i też, też się trochę nagłowiłem. Powiem Ci, że też że zastanawiałem się przy, w momencie uruchamiania bloga, czy znaleźć jakąś inną nazwę, dlatego natomiast, bo też, też miałem takie obawy, że statek kosmiczny trochę mało wiąże się z pojazdami naziemnymi, natomiast wtedy zobaczyłem, jakie nazwy mają blogi modowe, blogi szafiarek i uznałem, że, on, że ta nazwa wcale nie jest przesadzona ani... Zbyt wymyślna i mm -hmm. zostawiłem. Rzucisz jakimś przykładem? <śmiech> e, nic mi do głowy w tej chwili nie przychodzi, natomiast e, polecam sprawdzić w internecie. Polecam też e, znajdźcie sobie na blogu Pawła Opydo, który się nazywa Zombie Samurai. No właśnie, Zombie Samurai, hello. <śmiech> e, Paweł kiedyś zrobił e, coś takiego jak generator nazw e, blogów modowych i tam tam możecie sprawdzić jak wygląda większość nazw właśnie szefjarek. Gdyby ktoś nie wiedział Paweł Opydo prowadzi bardzo świetnego bloga. Jest on poświęcony właśnie modzie. Także serdecznie zapraszamy zombisamurey.pl A jakie tematy poruszacie na swoim blogu obok obok tej podstawowej tematyki rowerowej ewentualnie może zdradzicie jakieś plany na ten rok. Hmm, jakie tematy poruszamy poza tematyką rowerową? Rowerów <głos> miejskich. <głos> <głos> <głos> <głos> się głównie na rowerach miejskich. Ja mam taką zajawkę i od czasu do czasu próbuję to zrobić, żeby próbować opowiadać ludziom o kulturze rowerowej, rozumianej nie jako savoir vivre na rowerze, ale kulturze takiej rozumianej w sposób, nie wiem, antropologiczny. To znaczy pokazywania tego, w jaki sposób ludzie Wykorzystują rowery, czym one są, w jaki sposób rowery nie wiem, wpływają na miasta, jaką rolę też odkrywają w kulturze. Podobają mi się też wątki, ja wiem, jakby to ująć historyczno-ciekawostkowe. Mam na myśli różne typy rowerów, których na co dzień nie widujemy na ulicach, ale one gdzieś... Jak rower Pedersena, tak? Jak rower Pedersena, jak rower Velocino, który opisywaliśmy na blogu. To jest taki mały włoski rowerek, jak nie wiem, rowery poziome na przykład, o których jeszcze nie pisaliśmy, ale to jest właśnie przykład tego, że rowery mogą mieć różny kształt niekoniecznie taki, który kojarzymy z ulic. Powiem szczerze, że jazda rowerem, zarówno poziomym, jak i oczywiście monocyklem to jest moja, jest na, na takiej mojej liście do skreślenia, do, do zrobienia rzeczy przed śmiercią. No bo to widziałam, że kosztuje 290 zł, także to jest w zasięgu. Ręki. No a co to jest? Jedno koło i siodemko. No. Natomiast w tamtym roku na święto cykliczne miała właśnie przyjechać taka grupka osób, tylko nie pamiętam skąd oni byli. W każdym razie miała być opcja, żeby się można było przejechać. Strasznie jestem tym zawiedziony. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się uda takie podobne plany zrealizować. Wtedy będę sobie mógł przynajmniej odhaczyć. Natomiast jak będziesz pisał coś o rowerach poziomych i masz kogoś, to pisze się ewidentnie, żeby się przejechać. Mam nadzieję, że nie poobijam tego roweru za bardzo. Jest wypożyczalnia nawet w Krakowie rowerów. Poziomych rowerów? Tak, można wypożyczyć rower na tej samej zasadzie jak się wypożycza rower do zwiedzania miasta, prawda? Jest w takich wypożyczalni kilka i jest w tym jedna z rowerami poziomymi. Natomiast na Facebooku jest dosyć mocna grupa ludzi, którzy mają Rowery poziome i oni też się udzielają na naszym blogu, ale w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Może wrzucimy linka. Co do tej wypożyczalni to nie nazywa się to przypadkiem Kraków TETS albo coś takiego? tak to, tak. To muszę sobie to obczaić w takim razie. Dobra sprawdziłem, że, że wystartowaliście z blogowaniem w czerwcu tamtego roku. I mam do was pytanie jakie macie spostrzeżenia po siedmiu miesiącach pisania? Pierwszym spostrzeżeniem jest to, naprawdę nie wiem, czy nie będziesz musiał tego wyciąć, ale dobra, powiem. Chodzi o to, że bardzo dużo osób, znaczy jest coś takiego, że jak zaczynasz blogować, to nagle się okazuje, że twoi czytelnicy to są twoi znajomi. I w pewnym momencie wychodzi za ten, znaczy ci ludzie zaczynają lajkować się i udostępniać dalej i nagle się okazuje, że Większość tych ludzi, którzy czytają cię, to nawet nie są twoi znajomi. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego, dlaczego oni chcą nas czytać, nie? Moje spostrzeżenia są takie, że z blogiem jest strasznie dużo pracy. Pamiętam, rozmawiałem, kiedy startowaliśmy, rozmawiałem z Marcinem, który prowadzi bloga Wolny Rover. I on mi napisał. On ostatnio wrzuca posty dosyć rzadko ze względu na to, że, że ma teraz dzieci, drugie dziecko mu się urodziło, ale też pisał coś takiego, że poza tym to jest strasznie dużo pracy. I wtedy do końca tego nie rozumiałem, teraz rozumiem, że blogiem jest dużo pracy. Drugie spostrzeżenie jest takie, że byłem zaskoczony, jak niewiele osób pisze o rowerach miejskich, poza, nie wiem, Justyną, która prowadzi bloga z miasta. Jeszcze w Gdyni bodajże? Yy, to ja przepraszam, że się wtrącę. Yy, Okej. Okay. Nie musisz pamiętać tych wszystkich adresów internetowych i tych wszystkich fajnych rzeczy, o których tutaj mówimy. Będziesz je mógł znaleźć pod adresem na myślnik rower.com ukośnik 002. Jeżeli będziesz miał problem z zapamiętaniem nazwy bloga, przyjrzyj się okładce podcastu i dopisz po prostu tylko ukośnik 002, jak drugi odcinek podcastu. Maćko, daje Ci głos powrotem. Tak, byłem zaskoczony, że tak niewiele osób pisze o blogach miejskich, ponieważ jakoś stało to w sprzeczności z tym, co widziałem na ulicach. Chodzi o to, że w Krakowie no naprawdę dużo osób jeździ na rowerach. Szczególnie w ostatnich latach ta liczba wzrosła. Natomiast nikt się tak naprawdę nimi nie zajmuje. Nie, nie, nie pisze o... Na tematy, które mogłyby zainteresować ludzi, którzy nie podchodzą do roweru w sposób rekreacyjno-sportowy. Tak nie nie to traktują go jako hobby, tylko właśnie jako środek transportu, tak? Mhm. Zgadza Ale się. To jest chyba trochę tak jak na przykład taka stronka pasjonacka autobusów, no nie? Czy, czy na przykład, no nie wiem, jak są rowery, no to bardziej wiążą te rowery, które się wykorzystuje właśnie jako hobby, jako sportowe hobby, jako, nie wiem, kolarskie hobby. Natomiast u nas jest troszkę inaczej, dlatego że my opowiadamy jakby nawet nie o kulturze, tylko o jakimś, jakiejś formie lifestyle, tak jakbyś jeździł, no nie wiem, bardziej tramwajem, a nie na przykład samochodem, nie? Tak, tak, tak. Ja całkowicie rozumiem, dlaczego w Krakowie jeździ się tramwajem zamiast samochodem. I wrócę tutaj do, do Twojej odpowiedzi. Bo w ja wyjaśnię, słuchaczom, w Krakowie mamy mnóstwo knajp, no i wiadomo, że trudno w knajpie wracać samochodem później, więc jeździ się tramwajem. Ja chciałem powiedzieć po prostu, że się krócej jedzie tramwajem niż autem. A to też. <grym> to przede wszystkim. I Maj, wracając właśnie do Twojej odpowiedzi, ja z racji, że już też chwilkę bloguję akurat nie zauważyłem tego problemu, dlatego, że u mnie wszystkie w odwiedziny na blogu odwiedza mama. Ma, ma w tym momencie 580 kont na Facebooku, że miał tyle lajków. A no, mama ma zmienny IP. Tak, tak, to, tak dokładnie. Ma, ma internet z Nostrady. Dobra, to Maćku powiedz mi w takim razie jakie było najdalsze miejsce, w jakie dojechałeś na swoim pokomunijnym rowerze. Nie pokomunistycznym, tylko pokomunijnym. Mm. bo ruszył. <głos> znaczy masz na myśli po yy, tym, jak już znałem je... być dzieckiem, tak? Wyjechałeś powiedzmy z miasta, pojechałeś się gdzieś przejechać. Yy, gdzie najdalej dojechałeś? Jakieś takie miejsce, które przychodzi ci najbardziej do głowy, tak żebyś po prostu dojechał tam na kołach, bo rozumiem, że ruszasz się rowerem poza miasto, prawda? Tak, to, że piszemy bloga o rowerach miejskich, to nie znaczy, że nie wyjeżdżamy poza granice miasta. Yy, zdarza nam się od czasu do czasu, prawiać turystykę rowerową. Najdalsze miejsce w jakie dotarliśmy to było w zasadzie nad morze, natomiast to trochę oszukiwaliśmy przy pomocy pociągu. Najdalsze miejsce w które zajechałem na rowerze bez pociągu to jest Boruszyn. Boruszyn jest miejscowością położoną 60 km na północ od Poznania. Tam odbywa się co roku festiwal podróżniczy i tam pojechaliśmy ze znajomymi bezpośrednio z Krakowa właśnie rowerami. To jest około 500 km. Nice, nice. I to jechaliście, rozumiem, sakwy namięty i tak dalej, tak? Ja nie ubrałam w tym udziału, niestety. Ja tylko dojechałam pociągiem. Jechałam jakieś 20 km z rowerem. Yy, tak, jechaliśmy z sakwami raz. Yy, za pierwszym razem jechaliśmy w ogóle z przyczepką, co wszystkim odracam. No, a z drugim razem już mieliśmy sakwy takie normalne. Ja natomiast zaliczałam yy, najdłuższą wyprawę. Znaczy, nie wiem, nie pamiętam ile wtedy mogłam zrobić kilometrów, ale to było po Węgrzech. Ja ogarnęliśmy z kolegą góry bukowe yy, i to była taka, taka pętelka zgrabna. Ja przejeżdżałem obok gór i już, już to dało mi dobrze w dupę. Yy, natomiast jak ktoś nie był w Węgrzech to serdecznie, serdecznie polecam. Przepiękne miejsca i naprawdę fajne drogi i kultura jazdy zupełnie inna niż u nas kraju a Budapeszt jest koniecznie y, miejscem do skreślenia z listy do zrobienia rzeczy przed śmiercią, bo dla rowerzysty na południu Europy chyba nie ma ładniejszego miejsca. Y, no to teraz mam pytanie do, do Mai. Y, wiem, że y, Maciek ceni sobie minimalizm. Ojej. <grym> zna> <grym> zna> <grym> zna> tak. To znaczy mam tylko dwa rowery. Nie wiem, czy wszystkie maciki tak mają. Właśnie chciałem się zapytać, jak to się ma do rowerów u niego. Bo, bo wiem, że Maciek yy, prawdę by nam do końca nie powiedział, pewnie, odnośnie wszystkich gadżetów, jakie sobie kupuje, więc, więc może ty nam coś opowiesz. Znaczy tak, Maciek bardzo lubi wyrzucać um, różne rzeczy i robi to tak, bo dosyć regularnie. Czasami się zastanawiam, dlaczego rzecz, którą używałam, właśnie znalazła się w koszu, ale to jakby to nieważne. Maciek ma taką cechę charakterystyczną, że co miesiąc musi sobie wymyślić nowy rower na celowniku. Całe szczęście nie kupuję go, bo być może nie mamy gdzie to wszystko wpakować. Gdybyśmy mieli gdzie, to byśmy prawdopodobnie mieli tutaj już przynajmniej 12 rowerów i za każdym razem byłby to inny rower. Natomiast ja ostatnio chyba przeszłam na jego stronę, dlatego że pojechałam rowerem ro, ro, małym składakiem rometowskim kolegi i okazało się, że to jest bardzo wygodny rower. I pierwszą moją rzeczą, która była związana z rowerami po nowym roku, było właśnie zdobycie rowerka pod tytułem Wigry 3 i próba remontu po to, żebyśmy mogli z tego korzystać. To ja w takim razie przede wszystkim zapraszam na, na bloga pel, bo tam jest wpis poświęcony temu Rometowi i podejrzewam, że jak już zostanie skończony, odremontowany, to, to pojawi się też jakaś notka. Tak, planujemy relacjonować postępy prac na bieżąco. Nie, na bieżąco. zamierzamy tak naprawdę zrobić później poradnik dla ludzi, którzy chcieliby sobie od, odremontować taki stary rower. Jak to zrobić jakby zgodnie z regułami i jaka to jest mniej więcej cena takiego remontu, bo to nie jest trudne, natomiast jest też takie pasjonackie trochę punkt pierwszy tego poradnika to będzie na pewno, kupcie sobie WD-40, wczoraj próbowaliśmy odkręcić <grym> błotnik od tego roweru, no i okazało się że śruba jest zardzewiała, zapieczona i to wcale nie jest takie łatwe zadanie jeszcze w dodatku umiejscowiona w takim miejscu, że tego się po prostu nie da wyjąć a, Tak, wszyscy chyba takie rzeczy przechodziliśmy. Zresztą ja kiedyś e, miałem czarny rower MTB, teraz jest biały. Jakoś trzeba było tę farbę usunąć, także e, wdychanie z kansola zdecydowanie jest słabe. Jeżeli ktoś korzystał, to, to zdecydowanie m, osobom, które mają zamiar coś takiego robić, polecam maskę. Mamy, Może niekoniecznie mamy. antysmogową, ale, ale, ale zdecydowanie się przyda. Jako anegdotę mogę podać jeszcze, że kiedyś z bratem... Y, odremontowywaliśmy rower marki Ukraina i powiem wam, że każda, absolutnie każda śruba w tym rowerze była zardzewiała i zaśniedziała i absolutnie każdą trzeba było odkręcać przy pomocy nietypowych, yy, niekonwencjonalnych narzędzi na przykład ogromnego klucza hydraulicznego takiego o więc blisko metrowej długości pamiętam, że miski chyba od saportu w ten sposób odkręcaliśmy, bo się nie dało inaczej to ja miałem też podobną przygodę, właśnie kupując. Chciałem sobie przyżydzić jak zwykle pieniędzy, chociaż nie jestem z Krakowa, żeby nie było, ale z okolic. Um, korbę. I kupiłem sobie używkę. Sobie myślę: O, ale zajebiście, od razu są wkręcone pedały. E, więc wymyśliłem sobie, że te pedały sobie przełożę do szosy. Próbowałem je wykręcić. Skończyło się na tym, że nakładałem klucz, na niego nakładałem metrowej długości rurkę i nie dałem rady tego odkręcić, a jak już wykręciłem z jednej strony pedał, to z drugiej strony wykręcił się razem z gwintem skorby z i musiałem jeszcze 120 zł dopłacić, czy tam stówkę za zrobienie tulejek, także zdecydowanie z, mis z miskami suportu byłoby trochę ciężej, gdyby wyjechały z gwintem. Wierzę o tym, że pedały jeden się odkręca w drugą stronę niż powinien. Teraz już nie. No. <gry> to ja mam w takim razie pytanie, jak zmienił się w ostatnich latach Kraków z waszej perspektywy odnośnie rowerzystów? Bo rozumiem, że, że jeździcie tu już chwilę, i na pewno gołym okiem, jeżeli jakieś zmiany były, to można je zaobserwować. Ja zresztą nawet idąc do was widziałem kontrapas, widziałem zakaz skrętu z napisem nie dotyczy rowerów" w jakiejś stojaki. Także wygląda to zdecydowanie zachęcająco. Tak. Tutaj, mamy, tutaj mamy wniosek do Zikitu. Jest taka mała uliczka koło nas, gdzie nadal nie da się pojechać w drugą stronę, mimo że jest jednokierunkowa, nazywa się ulica Spiska żartowałam, ale taka jest prawda. Znaczy, wiesz co, bardzo dużo kontrapasów powstało i to jakby widać, że miasto się bardzo zmienia. Natomiast są takie niedoróbki pod tytułem, no nie wiem, ostatnio jechałam ulicą właśnie z Piską. To jest bardzo maleńka uliczka tuż obok Forum, niedaleko. Natomiast nią prawie nikt nie jeździ. Ale miałam tego pecha, że jechałam akurat w drugą stronę pod prąd i pojawiła się z drugiej strony Straż Miejska. I mieliśmy taką dyskusję, czy ja powinnam tutaj wjeżdżać, mimo, że jestem tylko rowerem i naprawdę nie mogłam nic złego tam w tym miejscu zrobić, no bo przecież to jest ulica, która jest zabudowana tylko z jednej strony, z drugiej strony ewentualnie są jakieś samochody. Natomiast wiesz, no sprzeczka była niedostosowana do skali problemu. Pan mi próbował wytłumaczyć, że przecież gdybym wjechała tutaj samochodem, którego nie mam i nie, nie korzystam, rozumiesz, a gdyby to było w przedszkole w przyszłości? No właśnie. Tak, właśnie, właśnie to chodziło mi po głowie. Podejrza Jeżeli znajdę ten dokładnie wycinek, to, to zapraszam. To był yy, Miś, prawda? Tak. Tak, tak, tak. tak, taka sławetna scena. Jeżeli ktoś nie widział, to, to, to koniecznie musi zobaczyć. Natomiast jeszcze ze swojej strony dorzucę takie spostrzeżenie. To, co wcześniej powiedziałem. Widać więcej osób jeżdżących na rowerach. Co więcej widać też rosnącą liczbę rowerzystów całorocznych. Jeszcze Pięć lat temu, kiedy zaczynałem jeździć przez cały rok, wtedy rzeczywiście w pewnych miejscach widywało się ślady, że ktoś przejechał rowerem rano, na przykład, do pracy, ale to były pojedyncze ślady. Natomiast w tej chwili ludzie naprawdę jest. Tych rowerzystów zimowych jest tam sporo. I mam też takie spostrzeżenie, jak żyje się na co dzień w danym mieście, tak naprawdę nie zawsze. Dostrzega się to, w jaki sposób miasto się zmienia rowerowo, to znaczy co się zmienia w tym mieście. Z tego względu, że tu pojawi się jakiś znak, tu w innym miejscu jakieś inne drobne usprawnienie dla rowerzystów, natomiast człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego też polecam yy, na przykład profil na Twitterze prowadzony przez krakowskiego oficera rowerowego, który po prostu na bieżąco relacjonuje, co akurat udało im się zrobić. I kiedy przeglądnie się zdjęcia z tych realizacji. Do tego jest naprawdę sporo. Tutaj y, też trzeba wspomnieć o tym, że dużą rolę odgrywają środowiska pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, które upraszczając rzecz, no, mocno ciśnie urzędników, y, żeby, żeby coś w tym mieście się zmieniało. Śledzę zarówno i oficera, i, i organizacje. A jeszcze wracając trochę do tej sprawy, o którą pytasz, czy się bardzo zmieniło, Mam wrażenie, że co roku jest taka mini rewolucja rowerowa, dlatego że tych rowerów z roku na rok jest coraz więcej. Natomiast dla mnie prawdziwym szokiem była właśnie przeprowadzka z Poznania do Krakowa, gdzie w Poznaniu, tak jak tutaj Maciek już mówił, że ludzie jeżdżą po prostu po, po chodnikach. I ta, jeżeli jest kultura rowerowa, jest ona taka bardzo mało widoczna albo mało rzucająca się w oczy, bo jeżeli nie ma tych faktycznie rowerzystów na ulicach, to kierowcy nie zdają sobie sprawy, że to jest, to jest bardzo ważne też bardzo ważny środek transportu dla bardzo wielu ludzi. Natomiast jak oni są pochowani, tego nie widać. I kiedy trafiłam tutaj do Krakowa, nagle się okazało, że tutaj tak naprawdę ten ruch rowerowy jest ogromny i zwłaszcza to widać na takich, w takich dosyć ciekawych miejscach jak bulwary, gdzie nagle się okazuje, że Ludzie wolą sobie wybrać e, nawet nie ulicę e, w centrum miasta, tylko po prostu przyjechać e, e, z pracy do domu tą rzeką, gdzie jest naprawdę fajnie i przyjemnie. Mówię o te, to też o tym, dlatego że Poznań chyba też cierpi na, tą, na ten właśnie brak e, takiego wykorzystania rzeki, która leci od pół, północy na południe e, Poznania. Natomiast ona e, i to, to, to też mogłoby być takie połączenie naturalne jakby szlaków komunikacyjnych z północy przez... przez... Bezpieczniej, spokojniej, z dala od ruchu, prawda? Tak, natomiast tego też nie nie ma, nie było w Poznaniu. Może teraz będzie się coś zmieniać. To w takim razie to trochę przeskoczę z pytaniami, bo miało być to później. Jeżeli mamy ok, ścieżki rowerowe, czy tam drogi rowerowe, to według was właśnie rowir, rowery powinny jeździć po jezdni czy po tych drogach. To znaczy te drogi powinny być zrobione w chodniku, odseparowane od jezdni, czy la, raczej lepiej wygospodarować jakiś tam kawałek pasa właśnie i poświęcić go dla rowerzystów? Wiesz co, ja ostatnio widziałam, nie pamiętam jakie to jest miasto e, gdzieś na zachodzie Europy. Jest w ogóle tak, że e, ruch samochodowy jest pod ziemią, Natomiast na górze kładzie się trawniki, wiesz? czytałem, czytałem o tym. Tak. Też, ale też nie, pamiętam. E, nie wiem, co to za miasto jest. Natomiast to jest inspirująca ta, ten ruch, który się teraz dzieje, w którą tę stronę zmierza. Że kiedyś to ludzie i rowerzyści byli tymi, którzy schodzą pod ziemię albo wchodzą nad ziemię, po to, żeby tą świętą przepustowość, prawda, zrobić przepustową, nie? E, I chyba właśnie to pokazuje ten, troszeczkę, jak się te miasta teraz będą zmieniać. że to jest ten kierunek, gdzie w zasadzie eliminuje się z centrum w zasadzie ruch taki samochodowy na rzecz tramwajowego i rowerowego. Nie mogę Ci powiedzieć, czy lepiej jest, kiedy rowerzyści jadą jakby z samochodami, chociaż dla mnie byłoby tak lepiej i szybciej. Natomiast jakby rozumiesz, my mieszkamy za, blis za blisko centrum, żeby nam sprawiało to różnicę w, tym, w tej chwili. Tak mi się wydaje. Mhm. Mi, osobiście. Naszym Ale. słuchaczom może nie. Tak, ja też często jeżdżę po prostu ulicami Mam to na myśli te ulice, które są boczne Gdzie jest mniejszy ruch i wtedy no, nie potrzebuję żadnej infrastruktury Z kolei postawienie sprawy na tej zasadzie Czy lepszy jest chodnik, znaczy droga rowerowa obok chodnika Czy też droga rowerowa z wydzielonego pasa ruchu To też nie jest... Obydwa rozwiązania mają swoje wady Mam na myśli to, że kiedy... Droga rowero rowerowa biegnie przy chodniku, wtedy piesi bardzo często wchodzą na tą drogę, natomiast kiedy mamy pas wydzielony z jezdni, to wtedy albo parkują tam samochody, albo okazuje się, że na nawierzchnia przy krawężniku jest, ten asfalt jest zdeformowany, tam są głębokie studzienki kanalizacyjne kojarzysz być może, to też nie jest wygodna jazda wtedy. Co do studzinek, to mam taką teorię, że one nie są na poboczach, tylko one są dokładnie w tym miejscu, w którym przejeżdżasz przez nie kołem. Mniej więcej tak. Bo, bo to zawsze jest tak projektowane. E, powiedziałeś, że jeździsz bocznymi drogami. E, powiedz mi w takim razie, czy w twojej opinii Kraków jest miastem bezpiecznym dla rowerzystów i dla pieszych? Hmm, czy jest bezpieczny dla pieszych? Grubsza rzecz ujmując, tak. Chociaż jest wiele rzeczy do poprawienia. Mam tu na myśli głównie zielone strzałki. Uważam, że zielone strzałki to jest, to jest jakaś porażka. Tyle, ile widziałem niebezpiecznych sytuacji z tym, to, to to naprawdę. Mam na myśli oczywiście samochody, które się nie zatrzymują na zielonej strzałce i wjeżdżają w, w pieszych, którzy wtedy też mają zielone światło. Straciłbym już tak nieraz nie jedną nogę, nie jedną tak. rękę tak. w Krakowie między innymi właśnie. To jest niebezpieczne, natomiast to nie jest krakowska specyfika. Jeśli chodzi o rowerzystów, to uważam, że tak, czuję się bezpiecznie w tym mieście. Oczywiście są ulice, gdzie się nie zapuszczam albo gdzie w ogóle rzadko widuję rowerzystów. To są ulice z największymi, najwyższymi limitami prędkości prawda? i największym też ruchem. Ale w większości przypadków można naprawdę znaleźć alternatywę, taką, która pozwala jechać rowerem ulicami, które mają nie wiem, max. 50 na godzinę albo nawet mniej. I nie ma żadnego problemu. Ja też powtarzam często ludziom, którzy nie są przekonani do rowerów, to, że to wcale nie jest takie groźne i niebezpieczne, jak im się wydaje. Po prostu trzeba spojrzeć na mapę, znaleźć sobie fajną trasę do pracy, czy na uczelnię i nie jest to większy problem. To ja w takim razie od siebie dodam, że, że również bardzo gorąco zachęcam, jeżeli planujesz w tym roku jeździć na rowerze, czy do pracy, czy na uczelnię, na zakupy gdziekolwiek, to Odpal sobie mapę albo weź taką zwykłą, zwykłą, analogową mapę. Zerknij sobie, do jakiego miejsca chcesz dojechać. I nawet jeżeli masz nadrobić powiedzmy te pół kilometra, to wybierz sobie po prostu taką trasę właśnie, żeby prowadziła bocznymi drogami. Wtedy po pierwsze jedzie się o dużo, dużo przyjemniej. No i zobaczysz miejsca, które wcześniej jakości uciekały. A poza tym, e, no, kto chce wdychać spaliny i jeszcze się denerwować, prawda? No nie wiem, czy mnie poprzecie oboje, bo to Spoko. tak pojechało. My uważamy, że Ditla powinno być stricte rowerowe, rowerowo-piesze i tramwajowe. Ja ci mówię, nie narzekaj, bo u nas, w sensie w Tarnowie, wykopali wszystkich rowerzystów na chodniki, które są zrobione z kostki brukowej i z reguły nie jest to podzielone, znaczy z reguły na no jakieś 98% przypadków, po prostu jest to podzielone tak, że pieszy ma pierwszeństwo. A teraz teraz jeszcze bardzo wszystkich pozdrawiam. Idioci pomalowali na tych chodnikach rowery. Więc teoretycznie masz miejsce dla rowerzysty jadącego w jednym kierunku, w drugim kierunku. A znak mówi, że pieszy ma pierwszeństwo, tylko że dlatego pieszego w tym momencie na chodniku nie ma miejsca. Także to, to jest totalnie poryte. Na całe szczęście e, pomalowali to prawdopodobnie plakatówkami, ponieważ po trzech miesiącach już wszystko schodzi, więc chyba może nawet lepiej wyjdzie. Ciekawa sprawa, bo coś takiego było proponowane w Poznaniu, gdzie jakby Poznań ma tą specyfikę, że nie wiem, czy to Maciek już mówił wcześniej, że chodniki w Poznaniu są bardzo szerokie. Jezdnie są szerokie również, bo są przepustowe. Natomiast chodniki tak samo są szerokie i jakby jest miejsce na chodnikach na ruch rowerowy, co jest zgubne dla, zarówno dla rowerzystów i dla pieszych. No bo jeżeli piesi mogą, mają pierwszeństwo, to rowerzysta już tam ma, jest już podrzędną osobą na tym chodniku, tak samo jak jest podrzędną osobą na na ulicę. Prawda? I tu się pojawia problem, dlatego że rowerzysta jakby może jechać szybciej i chciałby jechać szybciej, natomiast jest ograniczony tym, że musi ustępować pieszemu niezależnie od tego, gdzie piesze się znajduje. Czyli, czyli wtedy automatycznie rower zaczyna poruszać się z prędkością pieszego, prawda? To ja powiem szczerze, że w Tarnowie spotkałem się z sytuacją totalnie odwrotną, ponieważ yy, są, są chodniki, w pewnych miejscach w mieście. Na z reguły... muszą się poruszać z na, rowery, na tak? obrzeżach, tak, dokładnie. A w zasadzie to chyba musieliby korzystać właśnie ze statku kosmicznego, <głos> y, ponieważ nie ma dla nich miejsca. Jest y, po prostu chodnik, na, przy którym stoi znak y, z oznaczeniem droga dla rowerów. Po drugiej stronie w ogóle nie ma żadnego chodnika i jest tylko jezdnia. Także to, to jest w ogóle jakieś mega porypane. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi pięknymi kwiatkami tutaj w Krakowie. Wiesz co, też jeżeli nie ma miejsca, bo jest tak, że nie ma miejsca na rowery. Na przykład kalwaryjską nie znajdziesz tam żadnego oznakowania, że tu jest wydzielona droga rowerowa, tu jest chodnik, a tu jest jezdnia. Natomiast wiesz, jeżeli się czujesz pewnie i fajnie, to jedź sobie ulicą, bo jest na tyle szeroka, że jeżeli masz oświetlenie, to nie ma sprawy. Jeżeli się czujesz mniej pewnie, no to na chodnik może nie wchodź, ale może sobie pojechać równoległą, która jest schowana jakby za, za domami. To nie jest wygodne oczywiście, natomiast wiesz, no alternatywa jest, nieźle. Słuchajcie, myślę, że i tak jest nieźle, jeśli chodzi o Kraków, ponieważ jeśli chodzi o te absurdy, no są takie miejsca jak we Wrocławiu, tutaj, że był zakaz wjazdu rowerem na rynek, dobrze pamiętam. A w przepraszam, Warszawskiej, a, tak samo. właśnie Warszawa, mhm. tak. tak. No były takie kwiatki. A to już zostało zdjęte, czy? Było, była kiedyś rozmowa na ten temat i nie wiem, czy oni już nie zrezygnowali z tego, ale... Jeżeli słucha nas, nas ktoś z Warszawy, to, to zapraszam do komentarza pod tym odcinkiem. Chętnie się dowiemy, jak to tam wygląda. No i oczywiście też, jeżeli mieszkasz we Wrocławiu, również podziel się informacją, jak to tam u was wygląda w centrum. Ehm, a jaka jest w ogóle wasza definicja drogi dla rowerów? Czym jest, czym jest droga dla rowerów? Jak powinna wyglądać tak, żeby jeździło się po niej wygodnie? Wiesz co, tu musiałbyś się zapytać kolegów z KMR-u, Kraków Miastem Roweru, nie, nie, nie, bo oni... Nie chodzi mi o taką y, definicję typowo podręcznikową, tylko... Y, jeżeli jedziesz po jakiejś nawierzchni, to powiedz mi, jak ona powinna wyglądać, żeby tobie się jechało przyjemnie? Czy ona może być z kostki brukowej, czy może być betonowa? Czy, czy jednak lepiej jest, jeżeli nie ma jej w chodniku, tylko jest powiedzmy oddzielona od, od chodnika? Przyjemnie się jedzie po gładkiej powierzchni, czyli nie po kostce brukowej. Dobrym rozwiązaniem jest asfalt. Co jeszcze? Dobrym rozwiązaniem jest, kiedy droga rowerowa jest pomalowana po prostu na czerwono, ponieważ to jest jednak bardziej czytelny sygnał dla pieszych, że to nie jest ich teren, że tak powiem. I to faktycznie, to faktycznie pomaga? Znaczy, wiesz co, tak słyszałam kiedyś, jak przygotowywaliśmy materiał właśnie dla Kraków Miastem Rowerów i no, organizacji szwajcarskiej, że właśnie te miejsca, które są takie newralgiczne dla rowerów, na przykład jakieś większe skrzyżowania, czy skrzyżowania, gdzie występują piesi, je należy faktycznie na, malować na kolor czerwony i wtedy to jest jakby wyraźny sygnał, też obniżony w stosunku do, do chodnika, bo to jest dla pierwszego wyraźny sygnał, że właśnie wkracza na coś, gdzie nie powinien do końca przebywać cały czas, nie? albo po czym nie powinien chodzić wzdłuż, tylko na przykład tylko przeciąć i, i do widzenia. Nie? Ja zauważyłem ta, taką sytuację, no bardzo często to widuję, nie wiem czy, czy macie podobne spostrzeżenia, że piesi właśnie, jeżeli jest tam powiedzmy ta droga rowerowa połączona z chodnikiem, to z reguły te rowery są, e, mają przejeżdżać po lewej stronie przejścia dla pieszych. I wszyscy piesi, którym jest tak strasznie szybko, zawsze stoją dokładnie w tym miejscu, już nie mówiąc o paniach z wózkiem, które uważają, że dokładnie to są te linie, w których powinny się z tym wózkiem, że tak powiem mieścić. Wiesz co, powiem ci, szczerze mówiąc, nie wiem. Mnie na, na przykład bardziej e, irytuje, jakby wiesz, no to jest osoba, którą jakby, no, która weszła tam przypadkowo, nieprzypadkowo i tak dalej, ale ona mi nie zagraża. Ja mogę ją wyminąć łatwo. Problem jest, jak e, samochody przestają nas widzieć. Jakby ja bym się bardziej skupiła to, żeby być widocznym dla samochodów, niż e, jakby no pieszy ma, ma swoje jakby e, też prawo bycia jakby pierwszym, tak? W takim razie, jeżeli dotychczas dzwoniłeś na, na wszystkich pieszych, bądź trochę bardziej wyrozumiały dla ludzi, bo zdarzają się w życiu gorsze rzeczy niż to, że ktoś idzie po twojej ukochanej ścieżce rowerowej, jak akurat nie wracasz? Tak, na przykład jak ktoś idzie po ścieżce rowerowej z pieskiem, to jest, jest, jest. gorsze. <grym> Tak, już raz nawinąłem prawie takiego pana razem z pieskiem na koło, bo między pieskiem a nim była żółeczka. Tak, tak zwana niewidzialna smycz, to jest problem. <głosy> <głosy> nie, ja się generalnie staram nie denerwować na pieszych, rzadko kiedy mam z nimi problem. Też rozumiem, też jestem sam pieszym, więc rozumiem jak to jest, rozumiem, że ludzie się spieszą. Natomiast Wychodzę z założenia, że wszyscy powinniśmy jakoś mm, współjeść tą przestrzeń i jakoś się razem dogadywać, więc, więc, więc staram się na nich nie denerwować. Właśnie jak jesteśmy przy tym temacie, czy uważacie, że jeżeli kierowca, chociaż powiedzmy raz, nie wiem, na dwa tygodnie wysiadał z samochodu i faktycznie ten dystans, który normalnie pokonuje, e, robił rowerem, to, to powiedzmy jezdni byłyby trochę e, bezpieczniejszym i, i, że tak powiem, przyjemniejszym miejscem. My w ogóle zachęcamy wszystkich do jeżdżenia tylko, to, tylko rowerami, bo to jest najwygodniejsze, najszybsze i najfajniejsze. Jeżeli, nas teraz, jeżeli słuchasz nas teraz w korku, stojąc na alejach, to serdecznie cię pozdrawiamy. <śmiech> nie, poważnie. Znaczy, wiesz, ja nie mam takiej perspektywy bycia kierowcą, więc dla mnie... By wiesz, mieszkam na tyle blisko centrum, że tutaj używanie samochodu jest nieporozumieniem. To znaczy ja tu chciałem nawiązać właśnie do, do tego, żeby zobaczyć świat z innej perspektywy. Bo, bo jednak no, powiedzmy ani rowerzyści, co po niektórzy, bo, bo takie sytuacje obserwuję, czasem nie zdają sobie całkowicie sprawy z tego, że na przykład stając tuż za samochodem, za słupkiem są niewidoczni albo właśnie w drugą stronę. No niektórzy kierowcy myślą, że jeżeli on, bo tak, u nas kierowca siedzi po lewej stronie, a mija, mija prawą stroną, jak, jak wymija powiedzmy rowerzystę, tak? Więc rowerzysta tak, na, przepraszam, wy, wyprzedza, wyprzedza mój błąd oczywiście. Między lusterkiem a rowerzystą jest powiedzmy te pół metra, bo z reguły na, na taki dystans, się wyprzedza w Polsce, chociaż powinno być półtora. A między tym kierowcą, a tym rowerzystą jest już dużo większy dystans ze względu i na ten fotel pasażera i tak dalej. Czy myślicie właśnie pod tym kątem, że jeżeli ktoś byłby wyprzedzany automatycznie przez innych, to potem zacząłby na to zwracać jakoś bardziej uwagę? No oczywiście. Niewykluczone. Natomiast odbiegając trochę od kwestii takich praktycznych, pytałeś o to, że kierowcy od czasu do czasu powinni spróbować... Znaczy, co by się stało, gdyby kierowcy od czasu do czasu jeździli rowerami? Myślę, że tak. Że to, że rzeczywiście mogliby bardziej zwracać uwagę na innych uczestników ruchu. Nie tylko rowerzystów, ale też pieszych. Natomiast ja mam takie spostrzeżenie, że ludzie często jeżdżą samochodem trochę z przyzwyczajenia i trochę z takiego z takiego przeświadczenia, że Wszyscy jeżdżą samochodem, więc ja też powinienem jeździć. Nie zastanawiałem się nad tym, czy to rzeczywiście jest dla nich najlepszy wybór. Wydaje mi się, że fajnie po prostu w życiu od czasu do czasu spróbować czegoś innego, natomiast na przykład nie wiem, przestać oglądać telewizję, czy, yy, czy, czy, czy zacząć nie wiem, czytać książki, czy spróbować yy, jazdy rowerem, bo wiele rzeczy po prostu przyjmujemy za, za coś rzeczywistego. Całe życie oglądałem telewizję, więc. Kupuję sobie telewizor. Wszyscy jeżdżą, robię, jeżdżą samochodami, więc też jeżdżę samochodem, nawet jeśli to nie jest dla mnie najlepsza opcja. Czasami warto po prostu spróbować yy, spróbować yy, coś zmienić w swoim życiu i wprowadzić właśnie taką drobną zmianę. Ja sam yy, mam kilka takich zmian na, na koncie, między innymi właśnie wspomniany telewizor. Też przecież wychowałem się w domu, gdzie on leciał cały czas, w pewnym momencie spróbowałem bez, no i okazało się, że się da. Nawet Drobne o... zmiany robią czasami, tak. <grafię> czas dużo zmieniają mimo wszystko. Myślę, że to, że mamy teraz w Polsce przynajmniej dwóch prezydentów miast, dużych miast, e, znaczy dużych, subska również, i Poznania. <grafię> <grafię> nie wiem, czy e, już się Słupsk na miano dużego miasta, dlatego... Natomiast mamy już dwóch prezydentów, którzy pokazują, że można jeździć rowerem do pracy, będąc na tak wysokim stanowisku. I myślę, że to jest właśnie ten kierunek, który warto sobie czasem jakby na no, który warto zmienić perspektywę. Dlaczego ja będąc prezesem firmy, dlaczego ja będąc prezesem e, czy, czy prezydentem miasta mogę pojechać do pracy rowerem? Bo mogę. Tak, taka typowo mentalna sprawa, bo przecież mi nie wypada, tak? To, to u, mnie, u mnie w mieście było bardzo y, podobne podejście. Zresztą gdzieś w sieci krąży jeszcze wywiad y, z byłym wiceprezydentem, który wtedy y, pełnił rolę prezydenta miasta warunkowo. To, to też właśnie powiedział, że no, mnie tam, no, ja nie jeżdżę ze względów oczywistych, prawda? No, stwierdziłem, że już nie będę wtedy nic mówił, bo ja ze względów oczywistych jeżdżę rowerem. Ale... <grymne> ze względów oczywistych niektórzy prezydenci kupują sobie limuzynę nową. <grymne> Za podatki. Tak. Dobrze, to po powiedzcie mi w takim razie, bo jesteście bardzo aktywnymi rowerzystami, czy bierzecie udział w masie krytycznej i co w ogóle sądzicie o takiej inicjatywie, że raz w miesiącu zbierają się rowerzyści i jadą tłumną grupą? Mm. Moje osobiste zdanie wobec masy krytycznej trochę ewoluowało. Kiedyś jeździłem w miarę regularnie, natomiast teraz trochę chyba z tego wyrosłem. Może to jest zbyt mocne określenie wyrosłem, natomiast masa krytyczna to jest pewna forma protestu. I kiedyś też podobnie podchodziłem do sprawy na zasadzie, że rowerzyści powinni protestować i w ten sposób walczyć o swoje prawa, natomiast ostatnio bliżej mi do podejścia, że lep bardziej skuteczne jest promowanie roweru od strony pozytywnej. Mam na myśli tutaj to, że na przykład zamiast yy, manifestować i jeździć na masę krytyczną, wolę napisać tekst na blogu, na którym będę opisywał, jak to fajnie jest jeździć, jeździć rowerem i w ten sposób zachęcał ludzi do, do tego. Okej, okay, Maja nie ma nic do dodania, tak? Wiesz co, ja, ja mam taki... Nie, nie wiem, czy to jest problem, czy nie. Natomiast jakby podoba mi się, że jest masa krytyczna, że wtedy widać bardziej tego, tych rowerzystów i że oni jakby stanowią konkretną masę, tak? Bo taki porówn... namacalny przykład, tak? Tak. Porównuję to trochę z poznaniem, gdzie ta, tej masy krytycznej nie było w zasadzie widać. Oni wyjeżdżają, wyjeżdżali specjalnie troszkę później, niż, e, niż robią tą masę na całym świecie. Przez co, Po to, żeby nie przeszkadzać e, kierowcom. Jakby, ro, rozumiesz, to jest troszeczkę tak e, chowanie się... E, traci sens całkowicie. E, tra, traci to sens, ale z drugiej strony też e, zobacz jak jest w poznaniu, nie? że e, oni się tam kryją, bo muszą się kryć i oni nie chcą wyjść, żeby pokazać słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy siłą. Tam też jest tak, że czasami w Koszalinie, gdzie Koszalin ma 100 tysięcy mieszkańców, Poznań ma 500-600 tysięcy mieszkańców, w Koszalinie przyjeżdżało dużo więcej rowerzystów na masę krytyczną niż w Poznaniu. Tam się nie bali, że ktoś przyjedzie im wpierdolić. Tak? <laughs> ja myślę, że masa krytyczna jest potrzebna na pewnym etapie rozwoju miasta, dlatego że ona pokazuje, że konkretnie jest, jest to zapotrzebowanie na infrastrukturę. Tu w Krakowie w, w już mam wrażenie, że dotarliśmy do takiego momentu, gdzie już jakby masa krytyczna niekoniecznie jest najlepszą formą pokazywania, że są rowerzyści, bo wiadomo, że są, ich widać. W Poznaniu no, myślę, że mają co do gadania, w Koszalinie również myślę, że mogą pokazywać nadal, że są, że, że to jest konkretna siła i że należy się po prostu z tym liczyć. Mam nadzieję, że, że taka masa krytyczna faktycznie coś przynosi, ponieważ w moim mieście akurat nie żadnych efektów z tego tytułu nie było. Inna sprawa, że z tymi masami bywało różnie, natomiast no, inicjatywa sama w sobie fajna, tylko nie zawsze za tym protestem coś idzie. Ja, czy jakby Patrząc na Kraków, to mam wrażenie, że tutaj za masą krytyczną bardzo dużo rzeczy poszło. W sensie nie dość, że, że, że rowerzystów dzięki temu bardzo widać na, na, na mieście. To z drugiej strony to też jest zsynchronizowane, że tak powiem, z KMR-em, który no naprawdę właśnie, dużo właśnie, rzeczy właśnie. robi prorowerowych i to jest naprawdę ta infrastruktura, którą teraz mamy, ona jest dlatego, że jest KMR. Gdyby jej nie było, gdyby to było tak jak w Poznaniu, że nie ma tam. Taki, nie, nie, nie będę. No, może to być w ogóle. W każdym razie w Poznaniu jest trochę tak, że tej, tych ludzi, którzy za masą krytyczną nie widać, nie? Yy, oni tam, oni się pochowają po kątach i taka jest infrastruktura rowerowa, schowana po kątach. Chciałem powiedzieć też coś takiego, że mm, osobom, które nie do końca wiedzą w jaki sposób yy, działają w stowarzyszenie rowerowe, mianowicie yy, w różnych komentarzach można odnieść wrażenie, yy, widać, że ludzie, ludziom wydaje się, że rowerzyści są grupą yy, roszczeniową, która potrafi tylko blokować miasto przy pomocy yy, masy krytycznej i, I wyłącznie protestować. Natomiast y, bardzo y, często nie widać tego, co Stowarzyszenie Rowerowe robią. To znaczy, y, wykonują taką y, dosyć żmudną, mrówczą pracę, rozmawiając y, z urzędnikami, y, audytując powstające, y, powstające y, inwestycje, prawda, również, infrastrukturalne. Również te miejsca, które powiedzmy, gdzie jest remont ulicy, która już istnieje. To nie jest tak, że to musi być nowa ulica i dopiero mhm. tam wchodzimy z ewentualną infrastrukturą rowerową. To po prostu no, te stowarzyszenia siedzą i przeglądają wszystkie możliwe ulice, które jakby są teraz zmieniane, które są w toku. Tak, i środowisko rowerowe też, nie tylko w Krakowie, one po prostu proponują różne rozwiązania władzom miasta. Wiadomo, że nie zawsze łatwo się z nimi rozmawia, podejrzewam, natomiast tak jak mówię, rowerzyści i to nie tylko masa krytyczna, to jest po prostu jedna z form, nie wiem, zmieniania miasta, prawda, pokazywania, że, że jest taka grupa. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na temat tej organizacji, to oczywiście link znajdziecie na blogu na myślnikrower.com ukośnik 002. Jeżeli nie pamiętasz adresu bloga, to po prostu przyjrzyj się okładce podcastu i tam znajdziesz jego adres, więc dopisz tylko ukośnik 002 i już jesteś we właściwym miejscu. Będziemy powoli kończyć wywiad, bo, bo dość mocno się to wszystko rozciągnęło w czasie. Więc mam dla was dwa, dwa takie krótkie pytania. Powiedzcie mi oboje po jednej rzeczy, której nie wiedzą o was wasi czytelnicy. To będziesz musiał wyciąć, bo muszę się zastanowić. Że miałam na imię Maria kiedyś i zmieniłam imię na Maja. A jedna rzecz, której nie wiedzą nas czytelnicy. Hmm. Mimo, że jestem rowerzystą, to bardzo chciałbym sobie kupić Volvo 240. Wielkie, kanciaste Volvo. <śmiech> bardzo mi się podobają te samochody. Szymon Bajk ci powie, że się psują. Tak. <śmiech> Być może, Szymonie, musimy kiedyś porozmawiać na ten temat. W takim razie ostatnie pytanie. Powiedzcie mi, czego sobie i, i swoim czytelnikom życzycie w tym nowym roku? Tak, najtrudniejsze na koniec. Obciąć to nie to milczenie. To nie przerwy, No To krasili sobie, jak będziemy gotowi. Tylko okay. pustka nie? w głowie. Czeka. Dobra, ja teraz już mówię. E Czego bym życzył słuchaczom podcastu i czytelnikom? Życzyłbym wam, żebyście kiedyś rower na wakacje, to znaczy wybrali się na wyprawę rowerową, która trwała więcej niż jeden dzień. Przekonałem się, że to nie jest takie trudne, a daje mnóstwo satysfakcji. Nawet jak się przejedzie w sumie, nie wiem, 100 kilometrów, to, no to jest moc. Prawie jak mieszka, Nowak w Afryce. Tak. Popustka. Ja z kolei wam życzę 365 dni z rowerem i żebyście również odkryli wielką wartość rowerów miejskich, bo one są też fajne. W takim razie bardzo wam dziękuję za to, że, że poświęciliście mi czas. Jak powiedziałem na samym początku, to nie tylko wy byliście moimi gośćmi, ale również ja waszym, za co wam pięknie dziękuję. Adres bloga to statykkosmiczny.pl. Odcinek tego podcastu znajdziesz pod adresem namyślnikrover.com/kośnik002 i wszystkie te ciekawe rzeczy, o których tutaj moi goście wspomnieli, także serdecznie cię zapraszam. No i daj znać, co sądziłeś o tym podcaście. Trzymaj się ciepło. Kolejny odcinek mam nadzieję, że pojawi się za dwa tygodnie. Na razie hej. No jak chciałem pozdrowić mamy. <grym> Nie pozdrowiłem mamy. Ale mojej czy twojej?